Dziękujemy bardzo za, za Wasz występ. Ja myślę, tak słuchając tego, co, gra, co graliście i wsłuchując się w melodię, która dobiegała z sali kościoła, że nie tylko byliśmy tymi, którzy w bierny sposób słuchali, ale uczestniczyliśmy w Waszym mini koncercie. Dzięki serdeczne jeszcze raz. Marku, za Twoje świadectwo również. Jeżeli pozwolisz, będę chciał odnieść się do niego w trakcie usługi. Tomek powiedział, że temat będzie dotykał zagadnienia Bożej Woli. I Kochani, chciałbym dzisiaj, jutro i w niedzielę podzielić się właściwie takimi dwoma zagadnieniami rozłożonymi na trzy dni, które zaczerpnięte są z modlitwy Ojcze Nasz. Przywiozłem ze sobą książkę, która ukazała się w lipcu. Pozwolił nam wołać Ojcze, jeżeli będziecie zachęceni i tym co dzisiaj usłyszycie czy jutro to w kancelarii parafialnej będzie można kupić tę książkę to są takie moje refleksje w oparciu o pewne przemyślenia i również w oparciu o pewne materiały które śledziłem i staram się zachęcić czytelników do tego żeby odkryli że jest to wielkim przywilejem że możemy do naszego Boga wołać Ojcze dzisiaj troszkę ogólnie gdy idzie o kwestię bożej woli Jutro będę chciał poświęcić czas na jednym z przejawów Bożej woli, bardzo trudno przez nas akceptu, akceptowanym, gdy jest kwestia cierpienia czy choroby, śmierci. O czymś takim już mówił Marek. W jaki sposób to możemy odbierać jako Boża wola, jak sobie radzić, jak, jak pozwalać Bogu, żeby nie tylko było to przez nas zaakceptowane, ale żebyśmy mogli przez to przejść. Natomiast w, niedzieli, w niedzielę, w czasie niedzielnego nabożeństwa to nie będzie typowo adwentowy temat, ale będę chciał odnieść się do pokuszeń. Nie wódź nas na pokuszenie. Kwestia pokuszy i tego, co możemy robić w momencie pokusy, kto jest źródłem pokuszenia i jak sobie radzić w kwestiach pokusy. Ale zanim przejdę do tego pierwszego tematu, chciałbym zachęcić was do tego, żebyście posłuchali pewnej historii. To nie jest żadna nowa historia. Jestem świadom, że jeżeli ma się do czynienia z taką grupą osób, którą tu stanowimy, to zawsze będzie gdzieś kilka bądź kilkanaście, które jakieś informacje będą znały, bądź historie dla nich będą znajome. Ale jeżeli ktoś z was odbierze to jako coś zupełnie nowego, potraktujcie to też jako takie wprowadzenie do dzisiejszego, dzisiejszego zwiastowania. Pewien od niedawna wierzący człowiek bardzo chciał poznać Bożą wolę i dowiedzieć się, dlaczego na świecie dzieją się różne, często niezrozumiałe rzeczy. Kiedy położył się pod drzewem i rozmyślał nad tym, prosząc w modlitwie Boga o odpowiedź, nagle zobaczył przed sobą anioła, który powiedział chodź ze mną, a pokażę Ci Boże drogi i poznasz Bożą wolę. Nie namyślając się długo, poszedł za aniołem. Gdy tak szli napotkali dwóch ludzi, dobrego i złego. Zły miał w ręce złoty kielich, który przed, y, po chwili wręczył dobremu, po czym obydwaj położyli się spać. Anioł zaczekał, aż zasnął, a następnie zabrał kielich i zwrócił ofiarodawcy. Człowiek idący z aniołem spytał, co robisz, przecież to jest zwykła kradzież. Nie zadawaj pytań, odpowiedział anioł, tylko chodzi, patrz uważnie, a poznasz Boże drogie i odkryjesz jego wolę. Poszli więc dalej i weszli do chaty biednego człowieka. Gdy ten wyszedł z domu, anioł nagle wstał i podpalił ten dom. Zirytowany człowiek idący za aniołem oburzył się na niego i zaczął gasić pożar, ale anioł na to mu nie zezwolił. Jak możesz podpalać dom takiego biedaka? Powinieneś raczej ludziom pomagać, a nie ich dręczyć, zawołał z wyrzutem. Na to anioł rzekł, powiedziałeś, że chcesz poznać Bożą wolę i Boże zamysły. Nie wtrącaj się więc, tylko chodź dalej. Idąc dalej dotarli do rzeki zatrzymali się przed wąskim mostkiem, jaki przerzucony był nad wezbraną wodą. W pewnej chwili do mostku zbliżyło się dwóch przyjaciół. Jeden z nich był wierzący, a drugi nie. Gdy byli już na środku, anioł sprawił, że obydwaj wpadli do wody, której wartki prąd porwał tego wierzącego, tak, że utonął. Ten, który się uratował, wyszedł z wody i widząc, co się stało, zdruzgotany wrócił do swego domu. Nie, tego już za wiele. Wykrzyczał towarzysz anioła. Zniosłem, jak ukradłeś, okradłeś sprawiedliwego. Podpaliłeś dom biedaka. Ale to, że pozwoliłeś umrzeć niewinnemu człowiekowi, to już za dużo. Nie jesteś żadnym aniołem, tylko demonem. Jestem aniołem posłanym na ziemię przez Boga, aby wypełnić jego wolę na ziemi, a tobie wyjaśnić, jaka jest jego droga. Nieprawda, krzyczał dalej mężczyzna. Bóg taki nie jest. Na pewno nie kazał ci robić tego, co zrobiłeś. Dobrze. W takim razie opowiem Ci, dlaczego zachowałem się tak w każdej sytuacji. Otóż w kielichu, który zabrałem, dobremu człowiekowi była trucizna. Gdybym zostawił ten kielich, człowiek ten otrułby się. A tak, ten zły poniósł, poniósł karę za swoje knowania. Bieda, któremu podpaliłem dom, znajdzie w jego zgliszczach wielki skarb, jaki zapewni jemu i jego rodzinie spokojne życie. Człowiek, którego spotkaliśmy nad rwącą rzeką, który się uratował, jak wiesz, był niewierzącym. Nie chciał o Bogu słyszeć, a w dodatku prowadził bardzo złe życie. Po, tracie, po stracie swego przyjaciela, który i tak znajdzie się w niebie, nawróci się on do Boga i zmieni całkowicie swoje życie. Czy te wyjaśnienia pomogły ci przynajmniej w pewnej części zrozumieć Bożą wolę? Człowiek słuchając opowieści anioła zrozumiał, że Bóg widzi wszystko inaczej, bardziej doskonale niż on sam. Zrozumiał też, że Bóg ma na wszystko zawsze najlepsze rozwiązanie, chociaż na pierwszy rzut oka często wydaje się ono bardzo niezrozumiałe, trudne i bolesne. Yy, tyle historia. Może ktoś powie przedługawa, może dla kogoś zbyt naiwna, ale myślę, że dająca wiele do myślenia, szczególnie jeżeli zastanawiamy się nad zagadnieniem Bożej woli, jesteśmy świadomi, tak jak człowiek z tej historii, że patrząc na to, co się dzieje wokół nas, że nieraz, co się dzieje z nami, tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć. I nawet nie staramy się zrozumieć, ale często, jeżeli nawet próbujemy, to jest to trudne do zrozumienia. Wielu spraw nie potrafimy zaakceptować, z wieloma nie potrafimy się pogodzić. Za wiele osądzamy Boga, oskarżając Go, że On jest winien wszelkiemu złu, jakie ma miejsce na świecie i w naszym życiu. Narzekamy na niedoskonały świat, tak jak powiedziałem, Obwiniamy Boga za nieszczęścia, których albo my sami, albo nasi bliści są uczestnikami i przypisujemy Bogu jawną niesprawiedliwość. Nie wiem, czy przed dwoma laty, jeżeli tak, czy jeszcze pamiętacie, w Stanach Zjednoczonych jeden z senatorów amerykańskich pozwał Bogu do, Boga do Sądu Najwyższego. Obarczając Boga winą za całe zło dziejące się na ziemi. I ten senator powiedział, jeżeli Bóg istnieje, a ja mu wytoczę sprawę, to on się stawi do sądu. Jeżeli się nie stawi, to znaczy, że Boga nie ma. Ale generalnie nie była kwestia tego, czy Bóg jest, czy nie, tylko Bóg jest winien temu wszystkiemu, co się dzieje. Często też marudzimy, że nie wiemy, czego Bóg od nas chce. I nieraz tak trudno jest nam szczerze i w pokorze powiedzieć, Panie, bądź wola Twoja. Niech się dzieje w moim życiu to, co Ty uznasz za stosowne nawet wtedy, a może przede wszystkim wtedy, gdy trudno mi jest pojąć tą wolę i ją zrozumieć. Nieraz w kazaniu z pewnością słyszeliście, chodząc tu do Jawornika o Bożej Woli. Myślę, że słyszeliście zachęcenia, żeby ją pełnić, żeby ją rozeznawać. Sami mówimy wreszcie, wypowiadając słowa modlitwy pańskiej, które są zawarte w Ewangelii Świętego Mateusza w rozdziale szóstym, drugiej części wiersza dziesiątego, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ale myślę, że nieraz musimy się przyznać, że nie do końca rozumiemy, co to jest Boża wola. Jak ona ma się dziać na niebie czy na ziemi. Czy rzeczywiście chcemy, żeby Boża wola działała się? Nie tylko na niebie i na ziemi, ale w naszym życiu. Ja myślę, jeżeli już kończę to wprowadzenie, gdy chodzi o takie ogólnikowe podejście do Bożej woli, nieraz jest tak, że zauważamy, iż Tematyka Bożej Woli, czy rozeznawania Bożej Woli zazwyczaj pojawia się w sytuacjach kryzysowych. Kiedy ma miejsce bezpośrednie zagrożenie życia. Wtedy, gdy dzieje się coś złego. Gdy rzeczywiście wydaje nam się bezsensowne, niepotrzebne, trudne do przyjęcia, do zaakceptowania to, co ma miejsce i stawiamy pytanie, Boże, czy rzeczywiście to jest Twoja wola względem mojego życia. Czasami, jeżeli coś ma miejsce trudnego, mówimy, Bóg tak chciał. I nieraz, kiedy jest nam dane stać na pogrzebie, jako ci, którzy żegnają, bądź w naszym wypadku, kiedy patrzę na waszego duszpasterza, jako ci, którzy są żegnającymi, wypowiadamy o Bogu upodobało się, wszechmocnemu Bogu, Panu życia i śmierci upodobało się, czyli Bożą wolą było odwołać kogoś z doczesności do wieczności. Jeżeli by popatrzeć na to i pójść na skróty, można byłoby odnieść wrażenie, że Bożą wolą jest śmierć człowieka, że Bóg chce, żeby człowiek zmarł. Myślę kochani, że bardzo często kwestia Bożej woli, czy powoływanie się na Bożą wolę ma wymiar, czy wydźwięk takiego westchnienia, jakie niejednokrotnie wypowiada jeden z bohaterów zemsty Aleksandra Fredry, Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Ale bardzo często nie jest to wypowiedzenie czegoś, co przyjmujemy jako przejaw Bożej woli, jako przejaw naszej bezradności. My nie możemy nic zrobić, a więc rzeczywiście niech się tak dzieje. Bądź wola Twoja, jako w niebie i na ziemi. Jeżeli mam na to popatrzeć, to chciałbym zacząć od tyłu. Na niebie i na ziemi. A potem co to jest Boża wola? Jak można zrozumieć niebo i ziemię w ujęciu biblijnym? Głupie pytanie. Każdy z nas przecież doskonale wie, prawda? A wydaje mi się, że nie do końca. Nasze ludzkie pierwsze skojarzenia, gdy słyszymy o niebie i o ziemi, idą w stronę tego, co jest ponad nami i tego, na czym stawiamy swoje kroki, po czym stąpamy. Rozumienie symboliki biblijnej jest o wiele szersze. To nie chodzi tylko o niebo jako obszar czegoś, bezkresny obszar, co jest ponad nami, czy o glebę, ale posłuchajcie krótkiego fragmentu. Pierwsza Samuelowa, 17 rozdział, kiedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi, a chodzi o Goliata. Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią. Dziś wydacie Pan moją ręką i zabije cię, i dowie się cała ziemia że Izrael ma Boga. Dowie się cała Ziemia. Nie dowie się to, po czym ci wszyscy, którzy są tutaj zebrani na polu bitewnym, ale cała Ziemia w kontekście tych, którzy zaludnili tę Ziemię. Bo z wypowiedzi Dawida wynika, iż słowem Ziemia określamy zbiorowość pewnych ludzi. To nie jest nic nowego, to co mówi, ale tylko przypomnienie. Bo to ludzie, a nie gleba, mieli mieć świadomość tego, że Bóg Izraela rzeczywiście jest żywym i obecnym. W Nowym Testamencie, gdy chodzi o wypowiedzi Piotra, pozwalają nam one pełniej zrozumieć, co kryje się pod tymi dwoma terminami. Piotr pisze w drugim liście, trzeci rozdział. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosy była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Bożego Słowa, przez co świat ówczesny zalany wodą zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i zagłady bezbożnych ludzi. Ziemia w przypadku Piotra to cały obszar, ale również ludzie, którzy ten obszar zamieszkują ze swoją kulturą. A niebo, niebo to miejsce, gdzie, jeżeli Bóg pozwoli, każdy z nas się znajdzie. Nie w oparciu o to, że się wychował w rodzinie chrześcijańskiej, czy chodził rzadziej, czy częściej do kościoła, ale w oparciu o odpowiedź, jaką daliśmy na Boże zaproszenie, gdy chodzi o przyjęcie Pana Jezusa do swojego życia. A więc niebo jest miejscem radosnego przebywania z Bogiem. Jako na niebie, czy jako na ziemi, tak i w niebie, czy tak i w niebie. Ale teraz, bądź wola Twoja. Co to jest takiego Boża wola? Jedna z definicji mówi tak, Boża wola to zamysł Boży, Boże postanowienie, Boży sposób, dozwolenie na stanie się czegoś, bądź też nie. Gdzie indziej czytamy, Boża wola to życzenie, pragnienie, zamiar. Wola Boża stwarza wszystko, co jest. Objawia się ona poprzez konkretne słowo i konkretny czyn. Wreszcie to Boże oczekiwanie względem człowieka. Apostoł Paweł w liście do Efezjan pisze o Bożej woli i o Bożym postanowieniu. Bardzo znany tekst. Ale spróbujmy wsłuchać się w ten tekst jeszcze raz i odkryć tą Bożą wolę i to co jest Bożym postanowieniem, bądź inaczej, co jest Bożą wolą względem każdego z nas. Pierwszy rozdział, są to wersety wybrane od trzeciego do dziewiątego. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa, który nas błogosławił w Chrystusie wszelkim błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości.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 czyli w Panu Jezusie, Bóg oznajmił nam tajemnicy woli swojej. Jeżeli uważnie popatrzymy do Biblii, to zorientujemy się, że Biblia mówi o dwóch rodzajach Bożej woli. Ukryta, tajemna, nieodgadnięta Boża wola, jakie nie jesteśmy w stanie pojąć ani zrozumieć. Coś, co jest przed nami zakryte. Coś, przed czym jesteśmy postawieni, jako przed faktem dokonanym. Co przyjmujemy, nie zawsze rozumiejąc, dlaczego się to wydarzyło. Kochani, myślę, że to jest to, co wyraża Bóg w Izajaszu, mówiąc, bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak drogi moje są wyższe niż drogi wasze, a myśli moje niż myśli wasze. Boże tajemnice, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Czy jesteśmy w stanie zrozumieć, co leżało u podstaw Bożej woli, że posyła On Pana Jezusa? Ktoś powie, bo Bóg nas kocha, w porządku. Ale jesteśmy w stanie zrozumieć tą zakrytą, niewytłumaczalną dla nas Bożą wolę. Możemy to uprościć, wypowiadając stwierdzenie, bo Bóg nas kocha, dlatego Bóg posłał Pana Jezusa. Ale do końca nie jesteśmy w stanie zrozumieć tych zawiłości, które są za tym wszystkim ukryte. Co powodowało Bożą decyzją? Żona została sprowadzona do tego, że za miesiąc obchodzić będziemy po raz kolejny pamiątkę narodzenia Pana Jezusa. Pewne rzeczy przed nami ukryte. Jeżeli odniesiemy się do Starego Testamentu, czy Józef był w stanie zrozumieć w momencie, kiedy był tego świadkiem, co powodowało, że Bóg zezwalał na to, że w zamian za dobre postępowanie, w zamian za wzorową służbę, zamiast nagrody ponosi cały czas karę i rzucane mu są kłody pod nogami. Czy był w stanie to zrozumieć? Kiedy bracia przyszli do Egiptu, kiedy wtedy objawia im się ja jestem Józef, wasz brat, Józef mówi, ale nie bójcie się, bo Bóg tak to zaplanował, parafrazując te słowa. Patrząc z dystansu, Józef miał poznanie ale w momencie, kiedy znajdował się w centrum dziania Bożej Woli, był zupełnie w niezrozumieniu. Dlaczego? Biblia o tym nie mówi, ale jestem przekonany, że przez wiele lat, które Józef spędził w więzieniu, szło do nieba bardzo mocne hasło Panie Boże, dlaczego? I wielu z nas, kiedy znajdujemy się w sytuacjach, które dla nas są niezrozumiałe, jeżeli mamy na tyle odwagi, stawiamy Bogu pytanie, dlaczego? Ale kochani, jeżeli stawiamy Bogu to pytanie, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, których my nie rozumiemy, a które, jeżeli patrzymy z dystansu, możemy po pewnym czasie odkryć jako przejaw Bożej woli względem naszego życia, jeżeli stawiamy Bogu pytanie, dlaczego? To dajmy też Bogu ukazję i sobie samym na to, żebyśmy w ciszy mogli uświadomić sobie, że nie tylko to, co jestem w stanie zrozumieć, co jest dla mnie dobre, musi być przejawem Bożej woli, ale niejednokrotnie rzeczy dla mnie trudne, zakryte, których nie jestem w stanie odkryć, mogą mieścić się w kategoriach Bożej woli. A więc jeżeli mówimy o Bożej woli, to musimy mieć świadomość tego, że Biblia mówi o dwóch rodzajach. Pierwsza to jest ukryta, tajemna, zakryta przed nami. I druga, objawiona, widoczna wola Boża, jaka jest zapisana w Biblii. Bóg czegoś od nas chce. I najważniejsze rzeczy, które związane są z Bożą wolą, a nawiązują do naszej codzienności, zawarte są tutaj, w Biblii. Jeżeli chcemy odkryć, czego Bóg ode mnie chce, od każdego z nas, to jedynym punktem odniesienia jest Boże Słowo. Biblia mówi, oznajmiono ci człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. To dla tych, którzy uważają, że nie wiedzą, czego Bóg od nich oczekuje. I Bóg mówi dalej. Tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował z Bogiem twoim. Naszym obowiązkiem jest szukanie Bożej woli, poznawanie tej Bożej woli, i wprowadzanie w życie tej objawionej Bożej woli. Kochani, Biblia objawia ją po to, abyśmy ją przede wszystkim odkrywali, jeszcze raz powtórzę, abyśmy ją przestrzegali i wykonywali na co dzień. Jan Kalwin, reformator szwajcarski, ujął to tak. Pismo Święte zaopatruje nas w okulary, dzięki którym mamy interpretować świat i żyć dla Bożej chwały. Zakładam okulary, to jest Pismo Święte i w oparciu o to Pismo Święte, które jest moimi okularami, mam patrzeć na świat, interpretować świat. Marcin Luther powiedział, być posłusznym Bogu to znacznie lepiej niż czynić cuda. Być posłusznym Bogu to też jest przejaw Bożej woli. Bóg wymaga od nas posłuszeństwa. Kochani, czego więc Bóg od nas oczekuje? Bardziej praktycznie już. Co jest tą Bożą wolą, gdy chodzi o tą objawioną, jakiej możemy doszukać się w Bożym Słowie? Jest kilka rzeczy. Pierwsza. Bożą wolą jest zbawienie człowieka. I Bóg zawarto w swoim Słowie. Mówi czarno na białym. O co mu chodzi? Cała historia zbawienia przekazana przez Biblię jest potwierdzeniem tego podstawowego Bożego pragnienia. Paweł pisze, 1 Tymoteusz 2,5 który Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. W Piotra drugim liście, trzecim rozdziale czytamy. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy ludzie przyszli do upamiętania. Jaka jest Boża wola? Żeby wszyscy przyszli do upamiętania. Dlatego jeżeli patrzymy na to, co się dzieje i zadajemy pytanie, dlaczego Bóg jeszcze nie zangierował, być może przyczyna jest bardzo prosta. Z powodu kogoś, kto jest tutaj w Kościele obecny, a z Bogiem nie jest pojednany. Może dlatego jeszcze Bóg nie zangierował, posyłając Pana Jezusa po raz drugi na ziemię. Bo Bóg nie chce, żeby ktokolwiek zginął, ale żeby każdy przyszedł pamiętania. Doskonale wiemy, że Pan Jezus przyszedł po to, żeby pełnić wolę Ojca. Wielokrotnie o tym mówił. Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał, dokonać Jego dzieła. W Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale Jezus mówi, Stąpiłem bowiem z nieba, aby wypełnić wolę tego, który mnie posłał. Ojcze Mu, jeżeli można, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie jako ja chcę, jako Ty chcesz. W innym miejscu Ewangelii. Tu nie chodzi teraz tylko i wyłącznie o jednostki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 ale myśmy się z tym osłuchali. My to wiemy od dzieciństwa. Myśmy tak jak Marek byli wychowywani w chrześcijańskich rodzinach. I na pewne rzeczy jesteśmy po prostu odporni. Tak jak są materiały wodoodporne, tak jak są drzwi dźwiękochłonne, to często my jesteśmy słowo odporni. My wiemy. Ale nie zawsze to, co wiemy, jest elementem, którym żyjemy. Ja nie chcę w nikim wzbudzać sztucznego poczucia winy. Ale czy rzeczywiście, jeżeli nawet wiem, że Bożą wolą jest zbawienie człowieka, że wo Bożą wolą jest mnie zbawić, czy zatrzymuję się tylko na tym stwierdzeniu, Bożą wolą jest moje zbawienie, czy też dałem Bogu okazję ku temu, żeby to, co jest Bożą wolą, stało się moim udziałem. I żebym ja należał jeszcze ze życia do grona tych, którzy będą zbawieni. Na to, na to pytanie, odpowiedzi za was ja nie jestem w stanie dać, tak samo jak wy nie jesteście w stanie dać odpowiedzi za mnie na to pytanie. Każdy musi tę odpowiedź udzielić osobiście. Jeżeli mówimy o tym, czym jest Boża wola, to jest druga kwestia, druga rzecz. W oparciu o Boże Słowo. Bożą wolą jest, abyśmy prowadzili uświęcone i przemienione życie. To jest konsekwencja pierwszego. Jeżeli Bożą wolą jest zbawienie człowieka, to, żeby się nawrócił, to krokiem następnym tego zbawionego człowieka jest prowadzenie uświęconego życia, przemienionego życia. Biblia mówi, Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od przeteczeństwa, albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. A sam Bóg pokojnie was w zupełności poświęci, a cały duch, wasz dusza i ciało niech zachowane będą bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak pisze Paweł w pierwszym liście do Tesalonicza. W innym miejscu w pierwszym liście Piotra czytamy, ponieważ napisano świętymi bądźcie bo ja jestem święty. W liście do hebrajczyków w 10 rozdziale autor pisze, mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa. Jeżeli popatrzymy do pierwszego listu Piotra, mamy bardzo konkretne Boże polecenie. Prowadźcie wśród pogań życie nienaganne. Aby ci, którzy was obmawiają, patrząc na wasze dobre uczynki, wysławiali Boga w Dzień na Prowadźcie wśród Pogan życie nienaganne. Nienaganne życie to nic innego jak życie w uświęceniu, jak prowadzenie przemienionego życia. To jest Bożą wolą. Pierwszy aspekt moje zbawienie. Coś, czego nie jestem w stanie zrozumieć, Coś, co ma przełożenie na wieczność, ale druga rzecz ma przełożenie na teraźniejszość w kontekście czegoś bardzo widocznego. Przemienione moje życie. Jak w tym drugim, więc, aspekcie Bożej woli każdy z nas siebie odnajduje? Prowadzimy przemienione życie? Nienaganne życie? Prowadźcie wśród pogan nienaganne życie, aby ci, którzy Was obmawiają, patrząc na dobre Wasze uczynki, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Kochani, przemienione życie to nic innego jak widoczne owoce Ducha Świętego, który pisze apostoł Paweł. Przemienione życie może mieć miejsce wtedy, kiedy natura jest przemieniona. Kiedy moje myślenie jest zmienione. Nie ma mowy o przemienionym życiu, jeżeli serce nie jest zmienione. Jeżeli umysł nie jest zmieniony. To się kupy nie trzyma. To jest przyszywanie nowej łaty do starego materiału. Mówimy o Bożej woli. Już w bardzo osobistych relacjach. Kochani, Bożą wolą Często, co myślę jest najtrudniejsze, może być cierpienie i ból. Już słyszę głosy, czy Bóg jest sadystą? Czy Bóg pławi się w moim cierpieniu i w bólu? Dlaczego Bóg nie reaguje? Dlaczego nie ingeruje? Kiedy moje życie bardzo często dotyka sfera cierpienia i bólu. Może być tak, że trzeba nam będzie przechodzić przez ból doświadczenia. Że trzeba nam nagle będzie przeżywać straty swoich bliskich. Że trzeba będzie przechodzić przez chorobę. Tak fajnie nam powoływać się na Psalm 23, prawda? Kiedy czytamy, że na niwy zielone prowadzi mnie, dowód spokojnych. Na niwach zielonych pasie mnie, dowód spokojnych prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości. Ale ten szan 23. ma ciąg dalszy. Choćby nawet przed ciemną doliną. Cierpienie. Doświadczenie. Ciemna dolina, którą trzeba przejść. Czasami Bóg posługuje się trudnościami i doświadczeniami. Czy ma w tym upodobanie? Absolutnie nie. Ale jeżeli popatrzymy szczerze na samych siebie. Kochani, ile razy dane mi było odwiedzać w szpitalach swoich zborowników, których cierpienie, doświadczenie tak zmieniło, że wydawało mi się, że mam do czynienia zupełnie z kimś innym. I w niektórych sytuacjach to była trwała zmiana, ale w niektórych sytuacjach trwała ona tak długo, jak długo trwało doświadczenie, cierpienie. I kiedy ludzie stanęli na nogi znowu, o wszystkim zapomnieli. Kochani, jeżeli czasami jesteśmy dotknięci trudnościami, doświadczeniami, które powodują poczucie bezsilności, bezradności, to te trudności, doświadczenia nas wpychają w otwarte Boże ramiona. Ale nie na tej zasadzie, że mówimy Panie Boże na pięć minut, bo muszę wracać, ale już stałe. Bóg zawsze sprawuje kontrolę nad naszym cierpieniem. Nawet jeżeli okoliczności zdają się temu zaprzeczać. O tym będę mówił więcej jutro. Dawid ujął to tak. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego. Psalm 34. Ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Strzeże wszystkich kości Jego. Kochani, a więc tak. Boża wola, zbawienie człowieka, Poświęcone, uświęcone, przemienione życie. Nasze cierpienie i ból. Kolejnym aspektem, przejawem Bożej woli jest to, żebyśmy dla innych byli świadectwem. Pan Jezus powiedział, będziecie mi świadkami. To nawiązuje w pewnym stopniu do czegoś, co już powiedziałem. Będziecie mi świadkami. Po owocach was poznają. Każdy człowiek przynosi Konkretne owoce. I te owoce pokazują, co leży u podstaw tego. Co jest źródłem powodującym, że taki, a nie inny owoc ma wzrost i jest widoczny w naszym życiu. Czy to jest Bóg? Czy to jest diabeł? Jeżeli to jest Bóg, to tym owocem nie będzie kłamstwo, nie będzie picie, nie będzie przeklinanie. Chyba. Że źródło leży gdzie indziej. To wtedy tak. Ale kochani, bardzo często widzę w tym pewnego rodzaju niespójność. Że w niedzielę w kościołach wszyscy wyglądamy bardzo święcie. Mówię to rozpoczynając od samego siebie. A w ciągu tygodnia bierzemy rozbrat z tym, co święte. I zaczynamy witać się z tym, co świeckie. Żeby w niedzielę znowu powrócić do tego, co święte. Będziecie mi świadkami. Nie tylko w niedzielę, w kościele. Nie tylko poprzez to, że będziemy głośno śpiewać, że będziemy głośno zmawiać słowa modlitwy, że będziemy uważni słuchać, ale w naszej codzienności. Choćby nawet wtedy, kiedy nikt nie widzi, jakimi wtedy bylibyśmy świadkami. Czasami ma miejsce to, że jesteśmy świadkami czegoś, co jest później komentowane, w Sejmie ktoś zapomni wyłączyć mikrofonu i wtedy padają pewne słowa. Czy przekleństwa, czy niezbyt pozytywnych opinii na temat innych ludzi. Potem ludzie się muszą tłumaczyć. Gdybyśmy porównali to do, na zasady załączonego mikrofonu, chciejmy mówić takie rzeczy, żeby nie trzeba mu mieć dylematu, czy mikrofon jest załączony, czy nie. Musimy prowadzić takie życie, żeby nie było dylematu. Czy ktoś na to patrzy, czy też nie. Bożą wolą jest, żebyśmy byli świadectwem. Kolejny przejaw Bożej woli. Bożą wolą jest, żebyśmy przyprowadzali innych do Pana Jezusa. Pan Jezus powiedział, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Marek w świadectwie swoim powiedział, że zmarnował dwa lata. Pan Bóg na pewno Ci to już wybaczy. Zastanawiam się, jak tego słucham, ile lat ja zmarnowałem. Ile lat każdy z nas zmarnował. Bo z jednej strony czuliśmy, że mamy coś powiedzieć. Chyba, że nie czuliśmy takiej presji. Ale jeżeli nie czuliśmy presji, że mamy podzielić się z Panem Jezusem, to dla mnie jest to bardzo poważny znak, czy rzeczywiście do Pana Jezusa należymy. Pan Jezus tylko w niektórych sytuacjach zabraniał innym mówić o tym, co się wydarzyło, żeby nie było rozgłosu, ale zabronił, żeby mówić o tym, że ktoś został uzdrowiony albo została przywrócona mu mowa, czy wzrok, czy słuch. Ale kiedy został wzięty do nieba, przedtem powiedział, będziecie mi świadkami, idźcie i czyńcie uczniami, i tu już nie było mowy, ale tak, żeby nikt nie słyszał. Wręcz przeciwnie. Czyńcie uczniami. A więc Bożą wolą jest, żebym innych przyprowadzał do Pana Jezusa. Ja nie muszę być kaznodzieją, żeby to robić. Nie muszę, aczkolwiek bardzo fajnie stanąć tutaj i powiedzieć świadectwo. Tomek powiedział, że wcale to nie jest takie oczywiste, jak ktoś tu stoi, to nie ma żadnej tremy. I dobrze, że tu są z boku i z przodu takie... Kawałki desek, że nie widzicie, co się dzieje z nogami tego, który tu stoi. Ja nie muszę mówić świadectwa. Jestem dla kogoś i ktoś patrzy na mnie. I zadaje mi pytania. Doskonale wiemy, kochani, że żyjemy w społeczności, która jest głucha na słowa, a głodna tego, żeby zobaczyć. A jeżeli widzi i słyszy, to potem porównuje. Czy ma miejsce zbieżność pomiędzy tym, co ktoś mówi, jak żyje? Kochani, Bożą wolą wreszcie jest, żebyśmy byli gotowi na spotkanie z Panem Jezusem. Zdarzyło wam się kiedyś przyjąć niespodziewanych gości? I w drzwiach, kiedy widzimy kogoś, mówimy, no gdybym wiedział, gdybym wiedziała, że przyjdziesz, to bym się inaczej przygotowała. albo w ogóle bym się przygotowała, bo jestem nieprzygotowana. Chyba, że nieprzygotowanie traktujemy w kategoriach przygotowany, ale niewłaściwego przygotowania. Gdybym wiedziała, to bym się przygotowała. Czasami tak jest, że jeżeli robię jakiś sprawdzian czy kartkówkę w gimnazjalistom, to mówię tak, klasówkę muszę wam zapowiedzieć, kartkówki nie muszę. Ale to na zasadzie, że nie znacie dnia, ani godziny. I kiedy przychodzę i mówię, słuchajcie, wyciągnijcie kartki, co robiliśmy na ostatniej lekcji. No, gdybym wiedział, że ksiądz zrobi. Właśnie. Gdybym wiedział, że Pan Jezus przyjdzie za tydzień. Albo gdybym wiedział, że za tydzień umrę. Marek mówił, że nie ma, tu, że pewne rzeczy ma, miał spisane. Ale gdybym wiedział, Panie Jezu, że przyjdziesz za tydzień, to bym sobie wszystko spisał, żeby czegoś, broń Boże, nie przeoczyć. Żeby wszystko uregulować, załatwić, żeby być korekt w porządku. Kiedy Mówię ludziom o przyjęciu Pana Jezusa, to mówię ludziom, że jeden ze złoczyńców jest świadectwem tego, że przed śmiercią można się nawrócić. Ludzie mówią, właśnie, mam czas. Ale wtedy dodaję, ale drugi jest przestrogą. Miał też szansę, ale tej szansy nie przyjął. Więc jaką ja mam pewność, że będę wiedział po pierwsze kiedy, po drugie, że będę miał czas się przygotować. Wasz ksiądz by wam nie jedno świadectwo powiedział, że kiedy jesteśmy często wzywani do ludzi, to jesteśmy wzywani wtedy, kiedy z tym kimś już nie ma kontaktu. I oczekuje się cudów, że udzielimy komunii, bo czasami się wydaje, że to jest hokus pokus, że to jest ostatnie namaszczenie. Ksiądz przyjdzie i ktoś, kto nawet nie ma świadomości przez to, że jest, że przyjął komu, nie jest wzięty do nieba. Nie wiem, gdzieście to, ty słyszeli, bo wasz ksiądz na pewno wam o tym nie mówił. Do tego potrzebna jest świadomość. Do tego potrzebna jest uczciwość względem samego siebie. Do tego potrzebna jest pokuta. Do tego potrzebne jest wyznanie. Do tego potrzebne jest powiedzenie, panie przepraszam. Ja nie wiem, kiedy umrę. Nikt z was nie wie, kiedy umrę. Stąd też Bożą wolą jest, żebyśmy byli gotowi na spotkanie z Nim. Luter powiedział tak. Gdybym wiedział, że Jezus przyjdzie jutro, to dzisiaj bym posadził jeszcze jedno drzewo. Gdybym wiedział. Ale nikt z nas nie wie. Stąd też mamy żyć tak. Jakby to miało mieć miejsce teraz. Za pięć minut. Kochani, z powyższego rozumowania wynika, że najważniejszą w życiu człowieka powinno być nie tylko rozpoznanie Bożej woli, żebyśmy wiedzieli, czego Bóg od nas chce, ale żebyśmy byli tymi, którzy wykonują tą możą wolę. Są posłuszni Bożej woli. Bądź Wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Kochani, musimy pamiętać, że taka modlitwa powinna nam towarzyszyć każdego dnia. Panie, pozwól, żebym odkrył, co na dzisiaj jest Twoją wolą względem mojego życia. Spraw, żebym tą Twoją wolę mógł realizować dzisiaj. Drodzy, chciałbym zakończyć wersetem z psalmu 143, który możemy wręcz, może powinniśmy potraktować jako swoją własną modlitwę. Kiedy psalmista pisze tak. Naucz mnie czynić wolę swoją, bo Ty jesteś Bogiem moim. Niech dobry Duch Twój prowadzi mnie po równej ziemi. Naucz mnie czynić wolę Twoją. Ale żeby zanim nim czynić, Trzeba ją rozpoznać. Trzeba być tym, który jest otwarty na Boga. Pan Jezus już na koniec. Kiedy w ogrodzie Getsemane prosił, żeby ten kielich go minął, powiedział na koniec, ale nie moja, lecz twoja wola niech się dzieje. Bóg chce, żeby Jego wola działała się w życiu każdego z nas. I żeby to wypełnianie Bożej woli nie było przez nas traktowane w kategoriach pewnego przymusu ale żeby to był przywilej i żeby wypełnianie Bożej woli dawało nam wiele radości. Niech Was Pan Bóg błogosławi. Zachęcam na jutro. Jutro będę chciał mówić o jednym z przejawów Bożej woli, które możemy odbierać w kategoriach cierpienia, choroby, doświadczenia. Jak w tym można znaleźć Bożą wolę, jak w tym w ogóle można siebie odnaleźć. Więc jeżeli Pan Bóg pozwoli, zapraszam Najutrzejszy wieczór, a teraz proszę, byście pochylili głowy, chciałbym się pomoglić. Kochane Ojcze, dziękujemy Ci za to, że w Twoim Słowie mamy jasno napisane, jaka jest Twoja wola względem nas. Panie, Ty chcesz każdego człowieka zbawić. Ty jesteś tym, którego wolą jest, abyśmy prowadzili uświęcone życie. Żebyśmy byli dla innych świadectwem. Żebyśmy innych do Ciebie przeprowadzali. Żebyśmy byli gotowi w każdym momencie na spotkanie z Tobą. Ale też Twoją wolą, Panie, jest, że nieraz może trzeba nam przechodzić doświadczenia i trudności. Daj, Panie, abyśmy mieli tę świadomość, że chcesz jak najlepiej dla każdego z nas. I żeby to szukanie Twojej woli, a potem realizowanie jej, było dla nas wielką radością. Dziękujemy Ci za każdego z nas, Panie. Dzięki za to, że mówiłeś do nas. Poprzez słowo, świadectwo, poprzez muzykę. Tobie pragniemy oddać chwałę. i Prosić Cię, Ojcze, byś nas w takim pokoju Twoim rozpuścił. A jeżeli, Ojcze, mówiłeś do kogoś z nas, chcemy Cię gorąco prosić, abyś te pytania, które stawiałeś, nie pozostawił bez odpowiedzi ale byśmy mogli wyjść z tego miejsca jako ci, którzy mają świadomość tego, że do Ciebie należą, że są Twoją własnością i że są Twoimi narzędziami, którymi chcesz się posługiwać w życiu może wielu innych ludzi. Prosimy o spokojny powrót do domów, o spokojną noc, o jutrzejszy nowy dzień, w którym Panie chcemy czynić Twoją wolę dla Twojej chwały przez Pana Jezusa Ojcze.